Okay. No Witamy w pewnej powadze w podcaście ogólnotematycznym, radiu internetowym o, o tematyce również ogólnotematycznej. Dzisiejszy odcinek będzie o mistrzu Kaczmarskim. Dzisiaj... Tak, w związku z tym, że dzisiaj jest jego siódma rocznica śmierci, no mało się o tym mówi z powodu wiadomo-smaneńska, dlatego postanowiliśmy poświęcić dzisiaj jemu całą audycję. Tak, yy, i dzisiaj witają Was przed mikrofonami yy, Mateusz Leć oraz... Kuba Oczywiście Dobra Dzisiaj będzie właśnie prowadził głównie leciu audycję I ponieważ ma trochę głośniej mikrofon i lepiej go będzie słychać to po pierwsze, a po drugie on jest specjalistą w tej tematyce, można odpowiedzieć No, właściwie No, ty też sprawisz No Dobrze Może zaczniemy od początku Jacek Kaczmarski urodził się 22 marca 1956 roku w Warszawie i to taka mała ciekawostka, jeśli chodzi o już jego dzień urodzenia. Jego matka brała udział w eksperymencie i był jednym z pierwszych, pierwszych noworodków w Polsce, który, który był od razu ze swoją matką po urodzeniu nie był brany do jakiejś tam kabiny. To jest taka właśnie ciekawostka związana z urodzeniem Jacek Kaczmarskiego. No, tak naprawdę jego wychowywaniem zajmowali się dziadkowie, gdyż jego rodzice byli bardzo zapracowani i oddali go pod opiekę dziadkom. I do końca swojego życia miał bardzo dobry z nimi kontakt. No, oddaję głos. E, tak, Jacek Kaczmalski był polskim poetą, prozaikiem pisarzem, tekstą, twórcą tekstów piosenek, znane głównie dzięki piosenkom o tematyce historycznej Rejtan, czyli raport ambasadora, Senka tarzyny drugiej, lekcja historii klasycznej oraz społeczno politycznych "Mury", nasza klasa, obława. No i niestety właśnie Jacek Kaczmarski został zaszplatkowany dość mocno w tej tematyce społeczno-politycznej, gdyż jego... Obejmowała dużo szerszą tematykę. No, tak naprawdę zajmował się, jak nasz podcast, podcast był ogólnotematyczny. Tak. I no, poświęcał swoim, w swoich piosenkach bardzo dużo różnych tematów. Pisał o wszystkim. No, chociażby pro program Bankiet, w którym opowiadał o piciu, o balangach i w ogóle i Jeszcze może teraz tak, tak, tak wezmę, powiem taką ciekawostkę, że na podstawie właśnie, że portal nasza klasa, nazwa, powsta, była wzięta właśnie z piosenki Jacka Kaczmarskiego. Tak. No to może tak puszczę na początku tą naszą klasę, co za na to? No spoko. No to teraz y, puszczę naszą klasę, tylko dziesiątkę, dwójkę, czy zwykłą? Zwykłą, wieku, ok. Okej, no to Jacek Kaczmarski, nasza klasa. Ciężko sprostać takim czasom Ciężko w ogóle żyć uczciwie Co się stało z naszą klasą Wojtek w Szwecji w porno klubie pisze Co że mi tu płacą Za to co i tak wszak lubię Za to co i tak wszak lubię Kaśka z Piotrkiem są w Kanadzie Bo tam mają perspektywy Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł. Gośka z Przemkiem ledwie przędą, w maju będzie trzeci bachor. Różno skarż się rzędom, że też chcieliby na zachód, że też chcieliby na zachód. Za to jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana. Maciek w grudniu stracił życie, gdy chodzili po mieszkaniach. Janusz, ten, co zawiść budził, czego każda fala niesie, jest chirurgiem, leczy ludzi, ale brat mu się powiesił. Ale brat mu się powiesił. Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelał do uchała, a ja piszę i i, stoję, i to już jest klasa cała. Jeszcze film, fizyk w Moskwie, dziś nagrody różne zbiera. Jeździ kiedy chce, to Polski, był przyjęty przez premiera. Był przyjęty przez premiera. No to ja teraz jeszcze tak powiem na wstępie, że dzisiejszy odcinek będzie w dwóch wersjach do pobrania W wersji z wykrojonymi piosenkami, który pójdzie na słuchanie na dronie Oraz wersję z całymi piosenkami itd., która będzie właśnie wleciała w radiu u nas Z powodu tego, że na podcastofonie trochę się rzucają, że są piosenki z dużą ilością muzyki A nie takie bardzo tematyczne Za, za mało tego to mówi? Za mało materiału. Tak, za mało materiału, za dużo muzyki. No, yy, no to tak, co jeszcze można powiedzieć? Yy... To może powiem, że głównym właśnie zarzutem przeciwników Jacka Kaczmarskiego było to, że wyjechał on na emigrację w trudnych czasach, czyli w stanie wojennym. Ale jest to tak naprawdę przypadek, że znalazł się on właśnie na emigracji początkowo we Francji, potem w Niemczech gdyż trio, czyli Kaczmarski, Gintrowski i Łapiński mieli trasę koncentową w grudniu 81 roku na początku grudnia właśnie we Francji i Gintrowski z Łapińskim wrócili do Polski około chyba 10 grudnia a Kaczmarski został załatwiać sprzęt no i jak już miał wracać, został go stan wojenny i raczej nie było szans, żeby wrócił do yy, w kraju więc zarzut ten uważam za kompletnie bezsensowny. Często się też wydyka pochodzenie żydowskie to akurat jest prawdą, sam się do tego przyznaję Przyznawał. Tak, ja yy, jeszcze spotkałem się z taką krytyką, że Kaczmarski był pijakiem bijący swoją żonę. To, te, to też jest prawda i sam o tym nawet dość podchodził do tego z pewnym dystansem, ale tak naprawdę to całe, cały alkoholizm zaczął się przez to, że wpadł w towarzystwo właśnie na emigracji, głównie we Francji. To tak jeszcze, a nie, to po, chronologicznie będziemy mówić, tak? Ściało mi komputer. Tak, no po kolei programami, nie? Dobrze, no. No to. No właśnie słyszeć. Dobra, dobra, bo chciał mi coś komputer i myślałem, że już się zawiesił. No, to było dobre. To... No to tak. No to pierwszym programem były Mury. Tworzone razem z. z przemysłem Gintrowskim i.. z Łapińskim, tak? No był to program poświęcony.. Problem, problematyce, właśnie takiej, można by powiedzieć, społeczno-politycznej, ale yy, zawierał on też również wiersze z minia Herberta. No i Jacek Kaczmacki tam wokalnie mniej się udzielał niż yy, Gintrowski. Moją ulubioną piosenkę z tego programu jest yy, zapewne to będzie Kasanowa Felini, scena niemiecka. Tak. Może posłuchamy. No to. <laughs> chociaż fragmencik. No to nie, całość puszczę. Okej. Okay. No, no to już puszczam Kasanowa. Szczęśliwszego Panie Prominencie łaski Bożej Pozwól, by Ci hołdy złożył Kasa Nowa, Wenecjanin Pisarz, lekarz, mężec Sławny, mistrz wojennej Inżynierii Budowniczy, znawca dziejów Służyć Ci talentem pragnie wory całej Europy biły się o moją radę Ja u Twoich stóp ją kładę Cześć oddając Twoim stopom Dla mnie nie słucha wcale bękretka zirodczej Chudzi twarz na wzrok ospały Wasal matki w czarnej sukni Szczyna, na bele złoto głowi świterechot I brzęk kufli się szkarłatem Głownią ściga oczy czarnych żółwi Ten mi harca w piwie nuża, ten przedrzeźnia dmucha Wrzeszczy rozwyczona służba To nie dwór, to piekła kruchta! Lud nasz jest dziki, lecz genialny I nie chce rad talentów obcych Słuchaj, jak nasze brzmią organy i głosy Mamy gościa chłopcy kim poddanych Od pokory akord do Szaleństwa akord do geniuszu Od ogromnych miechów instrumentów Do ogromnych architektur duszy Chórem wyższe fuki brać rejestry tonów podami dolów korystyny Rozmuchiwać nad głowami przestrzeń Leć się z ziemi wyższe Puszczać się na dźwigniach interwałów, I szyderstwem złocić łeb genialny, A przetoczy się nad światem żałym. Orgi na organach, hymn oddanych, jaką Kasanowa. Dyplomy swoje schowaj, wyjmuj pałkę! Ty śniebak nadjebaki, więc pokaż co potrafisz. Masz tu lalkę! Miałem mniszki rozpalone w święto masek sztucznych ogni, wdowy stare i bogate, które miałisz pieścił łona. W turniejach salonowych mój grotoła spokonywał jurność szlachty i stan gretów. A wziakomo kasanowy, przepowiednia wieloryba uczyniła króla krety. Więc drążyłem korytarze, ślepo błądząc w lepkiej ziemi, gdy nade mną brzmiały drżenia homoseksualnych warzyk. Podróż karczma w wielkiej sali, gdzie się klacze grzały w pianie, parowały prześcieradła. Nie stropy zapadniały, huczał czarny, piec gliniany. Burpuro miał trzon, purpurowiał trzon, purpurowiał trzon, twarz bladła. Niosłem moją matkę starą, na ramionach jak ćmę wielką, przeglądając się w jej oczach, zobaczyłem w nich po czware. Wreszcie z tobą, moja lalko, miłość jest samotnym szczęściem po popisach samczej mocy. W wyziębionej sali zamku pieszcze cię jak myśl się pieści Jestem czuły, jestem drżący Nie opuszczę twego wnętrza Lalkę z lalką złączyć lepiej Twoje ciało, moje lędźwie Wszak ten sam alkole lepił Lody, mórz i śniegi planet krzepnął nad szaleństwem królów Dalej nie ma już gdzie jechać My przetrwamy ból zamęt wypełnieni sobą czule zasłuchani w w no. Była to Kasonowa Felimisa Niemiecka z albumu Mury który został wydany w pierwszym roku i taka mała ciekawostka dotycząca tego albumu całość jest no, w spartańskich warunkach była nagrywana chociaż w studiu, Polskiego, w studiu Polskiego Radia to niestety nie mieli specjalistów do nagrywania i cała płyta jest nagrana bodajże półtora raza za szybko i w momencie kiedy była remasterowana w 1999 roku nie do tego no to może coś powiemy jeszcze na temat y, życiorysu Kaczmarskiego skoro jest to o nim właśnie odcinek, audycja. No cóż, co to można powiedzieć? No, był na pewno dzieckiem dość utalentowanym, nawet plastycznie, ale już od samego początku ciągnęło go do muzyki. Na początku uczył się za nową babci grać na fortepianie, no ale specjalnie starał się jak najbardziej, ponieważ od samego początku ciągnęło go do gitary. Nauczy się grać na gitarze bardzo nietypowo No może przybliżysz się jak, jak jeśli wiesz? Yy, no odwrót chyba za Znaczy się, yy, struny był ułożone Jak normalnie dla praworęcznej osoby, ale no, tak grał Jak, na le jak leworęczny, jest fajne, tak. Tak? tak, to jest Rzadka umiejętność, więc No, on był, W ogóle Jacek Kacznowski był oburęczny Pos Poschuiwał się Lewą ręką tak samo sprawnie jak prawą z takich ciekawszych rzeczy był laureatem olimpiady z języka polskiego. był Dzięki temu po prostu poszedł na studia polonistyczne, żeby iść po jak najmniejszej linii oporu, nie musieć się o nic starać. Jego praca magisterska dotyczyła właśnie okresu Stanisławowskiego, jeśli dobrze pamiętam, w literaturze. No to, co by jeszcze powiedzieć... W roku 1981 Kaczmarski zdobył nagrodę Dzień na Festiwalu Piosenki Polskiej po polu za epitafium dla Włodzimierza Wersowskiego. Kojarz tę piosenkę, prawda? No, oczywiście, to jest jedna z, z większych dzieł Kaczmarskiego, ponad 8 minut. Dobra piosenka. Tak. E, następnie w sierpniu drugą nagrodę na Festiwalu Piosenki Prawdziwej w Gdańsku. E, kolejne programy, które wydał to był na przykład Muzeum. Mm, wcześniej jeszcze RAJ. Aha, tak. Wcześniej jeszcze RAJ był wydany. Tak, tak, tak, tak. E, w dziewięćdziesiątym... 90... Mm. w 81 chyba, tak? Nie. Mm, RAJ jakoś... Na... Nie, w 81 były wydane mury, a RAJ były 83. raz Teraz sprawdzę. <grym> Czyli był wydany Raj, a później było wydane Muzeum. Czyli takie poetyckie in interpretacje polskiego malarstwa nawiązujące do takich ostatnich 20 lat polskiej historii. Tak, i w obydwu, znaczy na pewno w raju jest, jest obecne, są obecne aranżacje twórczości Herberta da, dalej. Mhm. Tak samo jak w murach. Tak sobie myślę. No... Puszczamy coś na razie? Chyba nie jeszcze. Bo... Nie, jeszcze nie. Jeszcze można chwilę poględzić. tak No to po wydaniu raju, muzeum... Yy, przyjdzie... Nastąpiły takie małe, mniejsze płyty, tam stracenia aniołów w Carmeniole. Yy, hmm. ale taką przełomową płytą było na pewno Chicago, siódma płyta z wydana w 1983 roku, nagrana na koncercie właśnie w Chicago. No to była taka już typowo antyreżimowa, antyreżimowy koncert pełny, same protest songi na nim było, nie było na, nich, na nim innych piosenek i to właśnie głównie według mnie ta płyta zaszczotatkowała twórczość Kaczarskiego. Można by coś posłuchać, chociażby modlitwę o wschodzie Słońca można puścić, no To już... jest krótka. Chicago 90, 83, tak? Tak. No to modlitwa o wschodzie Słońca. Pierwszy hymn Solidarności. Tak, już puszczam, dwie minutki. Każdy twój wyrok Przyjmę twardy Przed mocą twoją się ukorzę Ale chroń mnie, Panie Od pogardy Przed nienawiścią Strzeż mnie, Boże a też jest niezmierzone dobro Którego nie wyrażą słowa Więc mnie od nienawiści obroń I od pogardy mnie zachodzą. Daj się wola, ja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Kardy, panie. Zapomniałem mikrofonu. To była wersja właśnie z tego koncertu, tak? Więc właśnie, jak jeszcze były na koniec owacje? Tak, przez 10 lat ponad swojej twórczości Jacek Kaczmarski tworzył za, emi, był na emigracji był i tam nagrywał swoje płyty. No, bo ich trochę, bo ich było 9, dopiero 9 płytę, znaczy 12 płytę nagrał w Polsce. Był to live, który również nagraje z koncertu. I w tym momencie tak naprawdę rozpo, rozpoczyna się mój, mój ulubiony okres twórczościacka Kaczmarskiego, czyli po 90 roku. Piosenki, o których się mało mówi, mało osób je zna, a według mnie są najlepsze. No to tak, na przykład Wojna postu z karownawałem została wtedy wydana. To jest moja ulubiona płyta. Moja ulubiona też jest. Jak i również ostatnio zachwyca mi się płytą... Sarmatia. Sarmatia, tak. Sarmatia jest genialna. Z takich ciekawszych tam jeszcze wydarzeń na emigracji w życiu Jacka Kaczmarskiego to jest na pewno to, że prowadził audycję kwadranca Jacka w Radiu Wolna Europa, jak już się do Niemiec przeprowadził. I tam właśnie miał takie audycje ga gadane, przeplatane wykonaniem jego piosenek. Poruszał różne kwestie, takie, no, kwestie ogólno Życiowe, ale również starzało się, że polityczne. Jacek Kaczmarski również, właśnie w tym okresie, po 90 roku, wydał zbiór kolenty i pastorałek. Przykład... Takiego autorstwa, mhm. czyli Szukamy stajenki. Tak. Ej. Na przykład, co by jeszcze powiedzieć? on tą płytę? Tam jakiś, kojarzy, że Go, Go był. Kto to był tak, bo to było nagrywane w ogóle. Straszne były problemy z nagrywaniem tej płyty, ponieważ jak gdyby całym tutaj menadżerem nagrywania był yy, Zbigniew Opiński. I miał stawiał strasznie wysokie wymagania, jeśli chodzi o muzyków. I w końcu w studiu nie udało się tej płyty nagrać, ponieważ cały czas coś mu nie pasowało, a to byli za... za słabo umieli grać, a to za dobrze umieli grać i w końcu musieli nagrać podczas razy koncertowej ta płyta powstała. Tam z jakąś artystką, tylko nie pamiętam jak ona się nazywała. W nie nie pamiętam, nie przypomnę sobie. No i kolejną rzeczą, która się Kaczmarskiemu udało zrobić, kolejną rzeczą właśnie, którą uczynił to było wydanie swojej powieści autobiograficznej autoportret z Kanarią. Możesz coś powiedzieć na temat tej powieści? Czytałeś się? Niestety jeszcze nie, nie udało mi się jej kupić, że tak powiem, więc nie czytałem, a zaraz może spróbuję coś o niej powiedzieć, jeżeli znajdę. No i w tym samym roku Kaczmarski napisał libretto musicalu Kuglarze i Wisielcy z muzyką Jerzego Sadanowskiego. Rok później powstał kolejny program pod tytułem Pochwała Łotrowstwa. Tak, pochwała ostrożstwa jest programem takim bardzo autoironicznym. Na pewno, bo mówi o rozłączył tym, cię. że no. dobrze jest iść Łotrem. Ja tylko szanski sam się za Łotrem uważał. W szczególności, że i w, w ogóle bardzo chulasze życie, że tak powiem. Był zależny od alto Mikrofon ci rozłączył. No. Na raz. Rozłączył? Nie wiem w którym momencie skończyłem. No, Jacek Kaszmarski był, prowadził takie dość hulaszcze życie. Ta płyta taka autoironiczna, ale jednocześnie jest rozliczeniem z życiem się mistrza. No to kolejną rzeczą to było wydanie w 95 roku wraz z burzoną żoną Ewą i 9-letnią córką Patrycją. osiedlił się w Australii. Sorry. pod w dwóch skałach i właśnie o tym jest y, cała, cała płyta jest poświęcona, dwie skały z tytułu piosenką właśnie opowiada cała tej miejscowości, możemy odsłuchać dwie skały dwie skały, to piosenka okej, okay. to właśnie teraz posłuchamy y, piosenki dwie skały, z, pio, z płyty dwie skały Jarka Kaczmarskiego Po sztormach, burzach, na wołnicach, szkwałach Na dwóch liśniaczych zamieszkałem w skałach Trzymam się obu w ciszy i zawiej. Skały rozpaczy i skały nadziei Obie prastare i obie rzeźbione Siłą żywiołów, nieświadomych znaczeń Skałą rozpaczy, nadzieje stracone Skałą nadziei, przetrwane rozpacze W nicach, liśniaczych zamieszkałem w skałach Od świtu do zmierzchu, od zmierzchu do świtu Na skale grozy i skalę zachwytu Obie potężne i obie wspaniałe Wbrew horyzontom posągowe bozy Na skale grozy zachwyty zwietrzałe, W skale zachwytu ciemna ruda Po sztormach, burzach, na wołnicach trwała na dwóch liśniaczych zamieszkałem w skałach Czekały przecież na mnie od początku Skała szaleństwa i skała rozsądku Obie lekarstwem przeciw nudzie ducha Obie modlitwy i przekleństwa W skale szaleństwa, rozsądku, grań krucha W skale rozsądku, jaskinie szaleństwa Po sztormach, burzach, na wolnicach, Na dwóch liśniaczych zamieszkałem w skałach Jedna dla drugiej lustrem i wyrzutem, a przecież z jednej energii wyklute Łączy je w głębiach niewidoczny korzeń, którym natrwałe w sedno bytów bite Tam gdzie rozsądek rozpaczą i grozą, nadzieja szaleństwem, szaleństwo zechtytem. No jak było słychać, było to również nagranie z koncertu. Tak, e, cholera, znowu zapomniałem mikrofon włączyć. <laughs> Powiedz sobie chwilę jeszcze, a ja mu poprawię sobie to wszystko. Okej, okay, to może powiem teraz o inspiracjach tw twórczości Jaska No on, jako co sam o sobie mówił, że był rusofilem i inspirował się rosyjskimi bardami, takimi jak Wysocki czy Okurzawa spotkał się z Włodzieżem Wysockim chyba kilkakrotnie no i napisał je, kilka jego piosenek to, było, to były tłumaczenia właśnie z niego i, albo piosenki inspirowane na przykład piosenka, która nie została nigdy zrealizowana przez rosyjskiego barda I została Zresztą napisana jak gdyby za niego przez kakarskiego mm, napisał i tak Epitapium dla Wysokiego, które jest, w okresie, jest jedną z lepszych piosenek. Pożegnanie o I Inspirował się też z Bobem Dylanem. Dla niego też końca nie Epitapium. To się jeszcze żył. Wtedy Dylan. I może powiem, jak ewoluował muzycznie, jeśli chodzi o wykona wykonanie muzy muzyki przez jej koszmarskiego. Leciło świeżo, to popraw sobie znowu ten mikrofon teraz nie słyszę to ci go coś i tak jakby rozłączyło słuchajcie, ale tak bardzo słabo dobra to tak się słychać trochę słuchaj nie wiem co się stało lepiej? Słychać? tak, lepiej już jest, tak dobra to tak, to powiem, że Jacek Kraszmarski bardzo ewoluował, jeśli chodzi o Samo wykonanie muzyki, ponieważ początkowo były to takie ballady na trzy chwyty, dość proste muzycznie do zagrania, a już w ostatnich płytach, takich jak Mimochodem czy 20 lat później, wojna z karnawałem, to naprawdę były to skomplikowane utwory na różne palcowania, dość ciężkie do zagrania. Tak, co by można powiedzieć jeszcze. Aj e, pór, to jest, Gdy spotkał się właśnie z tym, z Dylanem, e, to wręczył właśnie piosenkę, kaset, kasetę z nagraniem swojej piosenki. E, ona się nazywała Epitafium dla Boba Dylana, tak? Tak. E, I właśnie Dylan, to już nie pamiętam w jaki sposób skomentował, ale tak bardzo prosto. Pamiętasz to może? Nie powiedział... Yy, amen. Zyspozywuję osem. Amen i że chyba mały ze sobą coś wspólnego, coś w tym guście. No. Ktoś tak, chyba coś takiego powiedział, nie jestem pewny. Coś w tym stylu chyba było. No i tak. Z takich ciekawostek może, no to... Mm, coś tam tego jeszcze... Było. No, war, według mnie warto zwrócić uwagę na, na pewno na program Bankiet. E, też bardzo go lubię, jest bardzo taki luźny, Odchodzi tam od swojej konwencji właśnie takich ciężkich ballad poruszających kwestie polityczne, społeczne. Mówi po prostu o dobrej zabawie, o pijaństwie, o upijaniu się do nieprzytomności, o kacu. No i też tam w tym programie obecnych jest kilka piosenek Stanisława Staszewskiego, ojca Kazika Staszewskiego. Co ciekawe, na jednym z nagrań koncertów we Francji widoczny jest... W Kazik, młody, kilkunastoletni, maksymalnie, który sam wchodzi idzie za Jaskiem Kaczmarskim sobie. Czyli też taka ciekawostka biograficzna dla obu panów. Mieć coś wspólnego. E, no to tak. E, no i gdy już. Aha, skończyliśmy na tych buskałach tak? No i wtedy też Kaczmarski napisał e, powieści, które ukazały się w Polsce: Czyli Plaża dla Psów i O Aniołach Innym Razem z 1999 roku. Oraz napój antyków z 2000 roku. Tak? W roku 2000 został oznaczony od prezenta Rzeczypospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego krzyżem kawalerskim orderu od Zrodzenia Polski ze za zasługi SZPSP. No i kolejna płyta, kolejna płyta, która była to krzyk i uzyskała status złotej płyty. Jesteś Leciu? Coś mi tu nie pasuje. Ale chyba mi Skype'a zacięło. No niedobrze. No to może w tej chwili puszczę jakąś y, piosenkę z y, krzyku, tak? Ostatnia płyta to była krzyk, o którym mówiłem. Już nie pamiętam nawet. No to opuszczam krzyk. Dlaczego wszyscy ludzie mają zimne twarze? Dlaczego drążą w świetle ciemne korytarze? Dlaczego ciągle muszę biec nad samym skrajem? Dlaczego z mego głosu mało tak zostaję? Krzyczę, krzycze krzyczę, krzyczę, krzyczę nie od głosy, A zatykam uszy Z zmyli w powietrzu mi mój bieg, jak prąd niewidzialny. krzyk. mój własny krzyk, mój własny krzyk odmusza mnie! A zatykam uszy mój własny krzyk, mój własny krzyk, Człowiek, który ciągle za mną idzie Zamknięte oczy na i wszystko nimi widzi Wiem, że on wie, że ja się strasznie jego boję Wiem, że coś mówi, lecz zatkałam uszy swoje Krzycze, krzyczę, krzyczę, krzycze w niebogłosy A czy ktoś zrozumie to? Nie kończy się ten straszny most I nic się nie tłumaczy wprost Wszystko ma drugie, trzecie, czwarte, piąte, do dno a, czy ktoś zrozumie to? Wszystko całe drogie, trzecie, czwarte, piąte dno Mówicie o mnie, że szalona, że szalona Mówicie o mnie, ja to samo krzyczę o nas I swoim krzykiem przez powietrze drążę drogę Po której wszyscy inni iść w milczeniu mogą Krzyczę, krzyczę, krzyczę, krzyczę, krzyczę niebogłosy Chciał każdy z was uznać ten krzyk, ten krzyk, ten krzyk, zmychniemy w post! za swój. Tak, to był właśnie krzyk. Słyszysz mnie, lecił? Słyszę, słyszę. No. Wszystko jest w porządku. Dobrze, już myślałem, że to e... zamuliło. Dobra. Więc może teraz powiemy o tym... Co, dlaczego Jacek naprawdę przedwcześnie zmarł, co się stało mm -hmm. i o powodach tego. No Jacek Kaczmowski zachorował na raka krtani i tak naprawdę początkowo nie wiedział, co mu jest, ponieważ strasznie go bo, bo, po prostu bolało gardło. Już podczas nagrywania płyty mimochodem miał straszne problemy właśnie z bólem gardła i myślał, że już nie przeprowadzi tej trasy, a w momencie, kiedy chodził po różnych lekarzach i nikt nie mógł go zdiagnozować. Kiedy jeden z lekarzy powiedział, że to może być rak krtani, to przestał chodzić do lekarzy, ponieważ się bał, że zdiagnozują raka i tak naprawdę stał się on ofiarą znachorów wszelkiego rodzaju, ponieważ poszedł do jakiegoś tam znachora, który niby miał go tam uleczyć, płacił mu ciężkie pieniądze i tak naprawdę nic mu nie pomógł. Czyli to, co zwykle. Tak. tak. Jest nawet piosenka, w której, znaczy piosenka, jest wiersz, którego już nie zdążył nagrać, w której właśnie mówił o tym. Można ten wiersz znaleźć na płycie Supplement Bookset, znaczy to był komplet płyt, Supplement Bookset. To był y, oddział Rechnera Kando Domini, 2002, La Polonis, o tym mówisz? Tak, tak, tak, tak. tak. tak. Tam pan to jest ten wiersz. bardzo dobry wiersz. Tak. No i ogólnie rzecz biorąc. No, on do końca właśnie, jeśli były przeprowadzone wywiady z pielęgniarkami właśnie od niego ze szpitala. To był on pierwszym w ich kilkudziesięcioletniej karierze pielęgniarskiej pacjentem, który podchodził do swojej choroby z optymizmem i humorem. Tak naprawdę nie podobało się w ogóle, tworzył dalej, pisał, tylko nie mógł śpiewać. w wprawdzie mógł, bo nawet już po usunięciu krtani zachowały się nagrania, gdzie po prostu ktoś zatyka mu dziurę tani palcem, a ten coś tam próbuje śpiewać, mimo tego, że w ogóle nie jest w stanie wydać z siebie żadnego głosu innego niż metaliczny, ale widać po tym, że zachował optymizm do samego końca. I chyba przeczuwał nadchodzącą śmierć, jakoś tak mi się wydaje, ponieważ w piątym roku spisał swój testament w piosence. No to co można powiedzieć jeszcze? A jaka jest Twoja ulubiona piosenka Jessica Kaczmarskiego? Tak, pójdziemy i z innej beczki. Moja ulubiona piosenka Jessica Kaczmarskiego? Tak. Ehm, chyba pijak. A Jak? To jest... Ja? Pijak, ale to jest chyba tłumaczenie, co z, z której płyty? No wiesz, że nie pamiętam, może ci powiem. Mm. E, na, z bankietu. Mogę fragment puścić. No mhm. dobra. Kolejny stary utwór, 74. Czyli z czasu, kiedy miałem lat, pijak. Pijak. niecałe 17. By mi uciekał tak samo. Z tłumaczeniem pijak. Muzyka moja. Napełnisz szklankę mi ostatni nalej raz. Napełnij szklankę mi i pójdę, bo już czas Nie płaczę, pozwól pić, bo wstyd mi sobą być Dobra, wystarczy Na, ra na razie nie, nie, nie będę puszczać całej piosenki, bo yy, żeby nie było znowu, że cały czas muzyka i muzyka Chociaż równie tak. dobra piosenka jest... Yy, tam, Łowuczędzy, tak Też jest dobrą piosenką Urzędy jest też dobra, to z mojej płyty jest Wysanka właśnie No z takich jeszcze ciekawszych rzeczy Które można powiedzieć to jest Na pewno to je, ta jego emigracja do Australii no, Ostatnią płytą, wy, którą Wydał w Polsce jest Pochwała trostwa, a kolejne płyty już wydawał W Australii No i chyba poza trzema ostatnimi, gdzie Już powrócił do Polski i przeprowadził się do Gdańska Miał dwójkę dzieci, z tym, że jego syn się do niego nie przyznaje, no cóż, a jego córka ostatnio właśnie zaczęła działać na rzecz pamięci o nim, że tak powiem. Nad ranem 10 kwietnia 2004 roku w szpitalu w Gdańsku stracił przytomność. Zmarł tym samym dniu około godziny 18.30. Tak był to Wielki Piątek. Jego prochy zostały złożone 24 kwietnia w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Gdzie? Na Powązkach? Na Powązkach, tak. <grym>, więc tak, z takich jeszcze co tam można powiedzieć... Aha, nie był nigdy ochrzczony. Znaczy ochrzczony został przed samą śmiercią, jak już przestał, stracił przytomność. E, tak naprawdę miał się ochrzcić już w momencie, kiedy, chrzcił się, kiedy był ochrzczony jego syn ale pokłócił się z księdzem proboszczem w parafii, w której miał wziąć w której miał, chciał się ochrzcić i w końcu do chrztu nie doszło. Jakoś tak to było. Pokłócił się oczywiście o sprawy wiary i światopoglądowe. To było akurat do przewidzenia. Był na pewno człowiekiem bardzo niepokornym. Nie dał się nigdy w schematy wpuścić, kiedy bardzo się irytowało go właśnie traktowanie go cały czas jako barda Solidarności. Nie lubił tego szufladkowania i potem sam nie, nie. zaczął Solidarność krytykować w swoich piosenkach. Taka piosenka 25 lat później, z płyty, 25 lat później. Co? Wypuścić ją teraz? No dobra, tylko powiem, że jeszcze jest y, jedna piosenka z. nie, nie będzie powrót pani jest, tylko. jaka to, jaka to była piosenka, druga krytykująca Solidarność? Nie pamiętam. Ale... Dobra, 25 lat później to była piosenka, która właśnie opowiadała o... O 25 latach istnienia Solidarność. Tak, a była stworzona właśnie tak y, na podstawie powieści... Y, Aleksandra Dima. Tak. Z Trzej Muszkiety W drugiej w... części. W drugiej części, no właśnie. Możesz puścić. Już puszczam. E, o cholera, poczekaj. Nie mogę znaleźć... Okay, mam. Chyba. Jest, mam. No to 25 lat później. Muszkieterowie, już nici sami dojrzałości pożółkli goryczą. Zaczęli liczyć się z realiami, choć realia się z nimi nie liczą. Muszkieterowie, już nici sami dojrzałości pożółkli goryczą. Zaczęli liczyć się z realiami, choć realia się z nimi nie liczą. Słaby tron, książęta, żadni kwaśne wina cech żabraków i proboszczów trzęsie miastem. nagrabianym srebrem karmi się kardynał, dawna służba na polityków wyrasta. D'Artagnan jest muszkieterów oficerem, sam purpura traczy dawać mu rozkazy, w przedpokojach władzy czeka na karierę padał oskrobując but z zapachu władzy brat Aramis stal w biskupie skrył sukience maścią intry pielęgnuje gładkość dłoni kiedy trzeba zdradzi umie ręce kiedy trzeba pismem świętym się zasłoni bożkieterowie już nie ci sami dojrzałości pożą klikoryczą zaczęli liczyć się z realiami choć realia się z nimi nie liczą Muszkieterowie już nici sami dojrzałości pożółkli goryczą. Zaczęli liczyć się z realiami, choć realia się z nimi nie liczą. Portos z hołdów i tytułów tłuszcz obrasta. Szpada służy mu zarożen na zające. Można lepić i urabiać go jak ciasto, byle olśnić jakimkolwiek celu słońcem. Prawy atos. Przestał wreszcie pić na umór Czci i chroni szpady etos, dumny atos Choć wątroba nie ta, wciąż ta sama duma Jego syn zapłaci kiedyś życiem za to Przyjaciele okłamują się w ukłonach Nie ufają sobie dawno już za grosz Nowych czasów bólem bali się przekonać Że się zdradą, a nie szpadą kreśli los każdy za siebie, kosztem każdego na prywatną miarę grubości. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego stara baśni, niewinnej młodości Każdy za siebie, kosztem każdego na prywatną miarę grubości. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego stara baśń niewinnej młodości Jeszcze stać ich, by historii się przypomnieć Skoczyć w siodło i wykrzesać iskry z ostrza Znów uwierzyć w zew, muszki to do mnie Lecz historia, czy się stanie przez to prostsza? psieje świat, czy może właśnie psieją oni? Wsiocząc na to, co ich dziełem w takim stopniu Z siebie samych szydzą, gdy im się przypomni Jacy byli kiedyś pięknie nieroztropni Własne wspomnienia, jak cudze losy trzosy pełne, a serca próżne. Fałszu ze w sprawny nie sposób zaledwie 20 lat później własne wspomnienia, jak cudze losy, trzosy pełne, a serca próżne Fałszu zeskrować sprawny nie sposób, zaledwie w 20 lat później własne wspomnienia, jak cudze losy, trzosy pełne, a serca próżne Fałszu zeskrować sprawny nie sposób, zaledwie w 20 lat później Zaledwie 20 lat później, zaledwie 20 lat później i oczywiście drugą piosenką kiedy Solidarność byli Amanci Pani S Pusz, nie puszczać nie puszczać, nie puszczać, tylko mówię bo sobie nie mogę już pomóc. Tak. no i pomnik nagrobny który pierwotnie przedstawiał struny gitary rozpięte między dwiema skałami został zdewastowany Autor, autorem tego projektu uwzględniającego kradzież strun jest Janusz Kaczmarski ojciec poety tak, był on arcyplastykiem nawet pracował w tym momencie chyba w Ministerstwie Sztuki tak. taka tak. ciekawostka Jacek Kaczmarski został spłodzony na yy, Morzu Czarnym na okręcie radzieckiego statku Russia. Tak. podczas sztormu to jest też ciekawe no, i pośmiertnie 28 sierpnia 2006 roku został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego krzyżem komandorskim od orderu odrodzonej Polski. Odrodzenie. Tak. O, dobra, sorry, już mi się w oczach mieni. Spoko, spoko. Ej, za dużo tego nagrywania jak najbędzie, nie? No, już się program mi. Sorry, już cały się sypie. No, a to teraz no. może coś o twórczości. Tak, konkretniej. Kaczmarski był przede wszystkim poetą i uwaga, napisał ponad 600 wierszy. Tak, był jeden z bardziej płodnych poetów na pewno w współczesności, już go właśnie jako tego barda jest trochę irytujące. Mm -hmm. Bo ile ile miał takich właśnie e, po, tych powiedzmy... E, no kilkanaście do kilkudziesięciu na pewno, tego, nie więcej. A no, według mnie ta dość późniejsza już jest bardziej na pewno dojrzała mm -hmm. i bardziej mi się podoba niż to początkowa twórczość. Tak. oprócz tych 600 wierszy napisał pięć powieści i dwa libretta. Był także I jedną rokoperę, bodajże. A wiesz, że nie kojarzę? Rokoperę też napisał. O, był też kompozytorem muzyki do swoich wierszy i pieśniarzem. Ponad 25 lat wykonywał swoje utwory na scenie. Reprezentował nurt tzw. piosenki autorskiej, czyli w całości stworzonej przez jedną osobę. Oj, znowu mi się coś przycina. Właśnie szczerze, że siebie słyszę. No. S... Taka cisza? Zapadła nagle. Trzeba teraz rozkmina co robić. <grym <grym> <grym> co tam jeszcze można ciekawego powiedzieć. No na pewno jesteś autorem wielu takich Pierwszy traktujących o życiu. Tak, Kaczmarski w celu ilustrowania często nawiązywał do różnych stylów muzycznych, w tej twórczości solowej oraz utworach Tyria można usłyszeć motywy narodowe, rosyjskie, encore jeszcze raz na przykład, albo ukraińskie, fragmenty przetoczony zresztą ze Nie słychać, cię. Nie słychać mnie? Już teraz nie słychać. Aha, spoko. Na czym, na czym mnie urwało? Na Princess Siedoni, Znaczy wiem, co chciałeś powiedzieć. No. Yy, no to jeszcze tam a różne hiszpańskie, francuskie, amerykańskie. Na przykład yy, blues w przy baru. Yy, japońskie, sposób akompaniowania w japońskiej rycinie. Też jest dobry utwór. Pyskarycznie, tak, jest dobrym utworem, ale na pewno. Opowiem może teraz o moim ulubionym utworze. Właśnie. Moim ulubionym utworem jest na pewno yy, epitafium dla. Yy, Boże. My, my, my. Moim ulubionym utworem jest epitafium dla Sowi Zdrzała. A tak, No, no, piosenka z płyty. Wojna pół z karnawałem. No jest według mnie taka bardzo. Nie, że to bardzo dobrze wypracowało muzycznie, to jeszcze wersja tekstowa tutaj jest genialna. No tak na zakończenie może puścimy. Na zakończenie, no, można puścić. Tak. No to technice gry na gitarze już mówiliśmy, że był oburęczny i na gitarze nastrojonej w sposób dla praworęcznej osoby grał jako leworęczny. Czyli tak, no troszkę. No i jednym z jego bardziej rozpoznawalnych takich technik na, na gitarze było bicie konik używane chociażby w obławie, czyli takie bardzo szybkie bicie za pomocą y, palca wskazującego albo całej dłoni, kciuka i powrót kciukiem i tak w kółko zapętlone. To bardzo ciekawe efekt, daje. Z ciekawostek dodam jeszcze, że y, ma, że kar y, mm. Że Jacek Kaczmarski, jako Bart, można powiedzieć, że ma takiego swojego małego następcę, Martina Lechowicza, i on właśnie napisał piątą część obławy również. Martin tak, ponieważ dwie części obławy pierwsze są tłumaczeniem Związkiego, dwie zostały dopisane przez Kaczmarskiego, i teraz piątą mówi, że dopisał. Tak, Lechowicz. Kojarzy tego pana? Chyba tak, chyba wiem, o którego chodzi. Mhm. Tak, tak, tak, tak. No i takie właśnie najbardziej znane utwory. To jest właśnie Obława, Nasza Klasa, źródło Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego, mury. I taka ciekawostka pro źródła. W momencie, kiedy Jacek Kaczmarski grał źródło na koncercie, to był znak, że to już jest ostatni bis i że należy szykować już wyjście z koncertu. Mhm. To był dla organizatorów taki sygnał. Bo taki był po prostu umówiony znak. Co by jeszcze można powiedzieć? Mistrzami, właśnie, mistrzami Kaczmarskiego. O tym mówiłeś chyba już, nie? Mówiłem już o tym, mówiłem już o mistrzach Kaczmarskiego. To to może takie inspiracje y, jego malarskie, na przykład y, ambasadorowie Hansa Holbe, Hol, Hol, Holbena. Na przykład y, chociażby Ogród Rozkoszy Ziemskich. Mm -hmm. Też. Ale Re Jana Matejko. Wigilia na Syberii, Jacka Malczewskiego. Jest w ogóle bardzo dużo właśnie Malczewskiego, który jest jednym z moich ulubionych malarzy polskich. To jest przedstawiciel symbolizmu, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo, szczególnie moim ulubionym obrazem jednocześnie ulubionym piosenku z tego nurtu, będzie y jest y poród z Syberii. No i co by jeszcze można było powiedzieć, tak? Naprawdę ma, masę, że, masę, masę rzeczy złodził Kaczmarski można powiedzieć, że mm, jakby ch chciał przesłuchać te utwory, to już nie pamiętam ile by z tym zeszło. 25 godzin. 25 godzin. No, cały dzień i jeszcze troszkę. Tak. 25, cała dyskografia Kaczmarskiego zajmuje dwa, ponad 25 godzin. Tak. O właśnie, jeszcze jest taka ciekawostka, że y, kapela, która się nazywa Habaku, kojarzysz ją? Oczywiście. wydała właśnie płytę, która się nazywała A ty się z piosenkami Kaczmarskiego w wydaniu takim reggae. Tak, słyszałem niektóre. Oto może teraz powiem ogólnie o historii pewno najbardziej znanej i według mnie niestety najbardziej znanej piosenki Kaczmarskiego, czyli Muru", Mury. No jest to mm, w, piosenka, która jest stylizowana, czy właściwie jest wolnym tłumaczeniem piosenki hiszpańskiego barda Luis Lacha No, opowiada tak naprawdę ona o czymś zupełnie innym niż ludzie sobie myślą, ponieważ często się zdarzało, że nawet na koncertach były zagłuszane dwie ostatnie zwrotki, żeby nie było słychać, że po zawaleniu jednych murów wyrosną kolejne mury i to jest naturalna kolej rzeczy. I dlatego nawet Jacek Kaszmarski Często już później się zdarzało, że odmawiał Grania tej piosenki na, na swoich koncertach Ponieważ Uważał, że ona go szufladkuje Czemu był bardzo przeciwny Oj, Dobrze Co by jeszcze powiedzieć o Jacku? Masz jakieś pomysły, żeby Dopełnić całokształt? Żeby dopełnić całokształt Można by ewentualnie Puścić Piosenkę, która dopełni całą kształt? Ja bym puścił tutaj na zakończenie testament. No to jeszcze tak powiem, że w Bydgoszczy, Gdańsku i Węgrowie, Węgrowie znajdują się aleje, ronda i ulica imienia Jacka Kaczmarskiego. W Gdańsku jest to cztery ronda, w Bydgoszczy są to dwie aleje oraz w Węgrowie jest ulica imienia Jacka Kaczmarskiego. Tak, yy, no to kończymy, tak? Tak. Jeszcze pójść testament. Tak, za do, dopełnienie. Do testament 95, spłyty suplement, 200, ale była również na pochwałę łotrostwa, tak więc. Że na mm, suplemencie jest ona dłuższa? Tak. Puści dłuższą czy krótszą? Dłuższą. No to puszczam dłuższą. Miłego słuchania. Mówił do Was Jakub Krzemiński i. I ma to już leci. Dobrej nocy. Dobranoc. W trzydziestym ósmym roku życia pod koniec dwudziestego wieku, co nic już chyba do odkrycia nie ma, ni w sobie, ni w człowieku. Za czarne pióro i atrament chwytam, by spisać swój testament. Za mną już liczba chrystusowa, ofiarnym kozłom przypisana. Kiedy niewinna spada głowa za cudze grzechy, czyli za nas, by z życia się wymknąwszy sideł uschnąć w relikwie wśród kadzideł. Przede mną dziesięć lat niepewnych, gdy każdy zmierzch mężczyznę miażdży. Od wewnątrz pośpiech szarpie gniewny, a z nieba mu znikają gwiazdy. Który to przetrwa, ten dożyje zaszczytu, że sędziwie zgnije. Mniej ważne, ile czasu trawisz, niż z jakim trawisz go wynikiem. Nie jedną twarz mi los przyprawił, byłem już zdrajcą i pomnikiem. Degeneratem, bohaterem, a wszystkie twarze były szczerze. Patrzono na mnie przez soczewki miłości, złości, interesu przeinaczano moje śpiewki, by się stawały tym, czym nie są Tak używano mnie w potrzebie, aż dziw, że jeszcze mam ciut siebie Poza tym zresztą mam niewiele, wpływy przejadłem i przepiłem Co nieco w duszy tkwi i w ciele, co duszy wstrętne ciało miłe więc nie zostawiam potomności, kont akcji ani posiadłości. Pierwszej małżonce mojej ince, nim się wyrazi o mnie szpetnie, zostawiam nasze wspólne sińce, pamiątki z wojny wieloletniej. Ja się przeglądam w tych orderach, bo to, co boli, nie umiera. Zaś drugiej mojej połowicy niczego nie zapiszę za nic, bo choćbym nie wiem, jak policzył I tak mnie za rozrzutność zgani Więc nim się zrobi krótkie spięcie Kocham cię, piszę w Także synowi memu kosmie Niewiele mam do zapisania Nie wiem, co będzie, gdy dorośnie Czy zada osmi czy pytania I próżno mi się dzisiaj biedzić Czy znajdę na nie odpowiedzi Zabawek nie pomnoże, a zapisuje jej przestrogę Że choć się wiecznie bawić może, nie taką jej wyśniłem drogę Lecz snem nie będę córki dręczył, zjawi się trań, co mnie wyręczy Przykra to myśl, że gdy czterdziestkę poranny jeszcze reumatyzm Tak łatwo w ten testament mieszczę wszystkie melary i penaty Gitarę, książki i zapiski, butelkę po ostatniej whisky. Nic nie zapiszę więc Wasom, Pawlakom, Strąkom i Urbanom, Co codziennością naszą trzęsą, A ja ich może strząsać rano. I przyjaciółki mojej Grabowskiej kręz z nimi biorę za sobą ustkę. Zostały jeszcze pieśni, one już chcę, czy nie chcę, nie są moje. Niech cierpią los swój raz stworzone Na beznadziejny bój z ustrojem Z czezu ustrójna słowami pieśni Wciąż okładają się współcześni Ja z nimi nic wspólnego nie mam To znaczy z ludźmi, nie z pieśniami. Niech sobie znajdą własny temat I niech go wyśmiewają sami Inaczej zdradzą wielbiciele Że nie pojęli ze mnie wiele Partnerzy także źródłem troski Ciąży przyjaźni kamień łyński Niezbyt wysilał się ginterowski Nazbyt wysilał się łapiński Tyleśmy wspólnie wznieśli I modlitw rozeszliśmy się bez melodii W ten czas tak marny, hałaśliwy Gdy szybki efekt myśl połyka Kuralne plączą się porywy, muzyka wszelka, w zgiełku znika, lecz chociaż z nieuchronnym smutkiem Każdy niech swoją nutkę. nie wzywam tu do izolacji, od wrogów, ani od przyjaciół. Kto bowiem z nimi kontakt traci, to jakby siebie część utracił, wszak określamy się w kontrastach, kiedy samotność nas przerasta. Gdy przerastała mnie samotność, wzywałem tych, co żyli kiedyś I z ich mądrością bezpowrotną, szukałem wyjścia z własnej biedy Stąd jeśli chce ktoś słuchać, niech nie odtrąca starszych duchem Tylko dlatego, że nie żyją, lekceważenia nie są warci Nie zasłużyli na pomyje, choć ich dowoli można karcić Lecz czuli i wiedzieli Więcej niż w nasze czasem wpada ręce Ogniem ich sprawdził dziejów czyściec Wyszlachetnieli w kuźni wieków Skoro przetrwali, Mogą błyszczeć tym Co najlepsze jest w człowieku Do życia słodszą znajdź zachętę Niż gdy obcuje się z diamentem Dyskusja z nimi też jest czysta Podstępna tylko z naszej strony Czym grozi nam antagonista Co przed wiekami pogrzebiony A dodam jeszcze myślę, że i my Niedługo już będziemy z nimi To samo pod rozwagę daje Kochankom moim bez wyjątku Jakże dosyta tym się najeść Co końcem było od początku imion rozkoszy, więc nie podam, bo miejsca mało czasu szkoda. Dlatego też się kończyć godzi, nie wiem, czy jeszcze co napiszę, lecz tylem już już wierszydeł spłodził, że jest czym okpić po mnie ciszę, zwłaszcza, że póki słońce świeci, wciąż będą rodzić się poeci. Lepsi, gorsi, choć nie tacy, jak ten, co podpisany niżej, Poważni w życiu jak i w pracy, z powagi wszak do wagi bliżej, im też poświęcam ten testament, Jacek Kaczmarski, Amen. No, czyli jeszcze tak powiem na koniec, że zostawiajcie pod audycją komentarze i takie tam potrzebne nam rzeczy, komentujcie, zostawiajcie to wszystko. E, I, I promujcie radio Tak e, I jeszcze miał, co miałem mówić Aha, miałem mówić jeszcze Aby zrobić e, dotację dla nas Na kolejny miesiąc e, radia No bo wiadomo Potrzebujemy tego również e, Jak i jeszcze Co tu miałem mówić Aha, i podsyłajcie nam różne tematy Na audycje kolejne Co byście chcieli usłyszeć i tak dalej No, no to chyba tyle od nas No, na razie No, zdrowia